It's very, very, what we in Jesus genießen können. t h e r o are very many t h i n g i t h which we can be glad in Jesus. Let us seek to enjoy him more and more. Let us see that we enjoy him more n d m o r Starting to see that we enjoy him more and more. However, to do this, ヴィニット・ウォーカム・ザ・ワールド。 s z c z e g ó ł ó w dotyczących młodzieńców opisanych w 14. Wierszu, chciałbym jeszcze krótko wskazać na to, dass die drei Stufen auch unmittelbar miteinander zusammenhängen. d l t e g o że te trzy stopnie rozwoju są ściszle ze sobą połączone. Die Väter können nicht denken, das geht die Jünglinge an. Oder, że gar die Jünglinge meinen, das ist Speise für die Kindle. A młodzieńcy nie mogą sobie myśleć, o teraz to jest zgłoszony pokarm tylko dla dzieciątek. Was den Jünglingen und Kindlein geschrieben i e t gilt auch uneingeschränkt den Vätern. To też dotyczy bez o g r a n i c z e ń również i ojców. Jeżeli pomyślimy o tym obrazie, o e g o wzrastania w społeczności, To możemy zauważyć bardzo proste obrazy tego, przykłady tego. Gdy dziecko mając 6 lat idzie do szkoły, zaczyna się uczyć ABCD-u. I nie można tego na przykład pominąć, jeżeli by się chciało iść na uniwersytet. あの、この講習院は、講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院の講習院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 私たちは、私たちの人たちにとって、私たちの人たちにとって、私たちのて、たのたたとっ でも、それが何が起こっているのか、何が起こっているのか、それが私たちのことをいるのか、それが私たちのことをいるのか、それが私たちのことをいる 私たちは、とても重要 t ことです。とても重要なことです。とても重要なこ d です。と e も重要なことです。とても重要な i とです。 j u n g e i n a t e r テミー・マシュナ」「チェッジ・チェッジ・チェッジ・チェル・ブライ・ン・ブ・エヴェブ・センジョル・ブラック・ Wtedy, że wszyscy będziemy mieli takie życzenie, stać s i ę ojcem w Wierze. Wort, Wort schauen, Ale gdy spojrzymy n o słowa Bożego i Mężczyzn,、uh, wie wir to już doch、uh, denken i widzą, Feder w a r e I tam zobaczymy mężczyzn, których, o których my myślimy i przypuszczamy, że byli ojcami we wierze. To stwierdzimy, że ci mężowie nie zaczęli tego stwierdzić sami o sobie. w e n Paulo s c h r i e r e i a t e r jest, Paweł napisał, że jest ojcem. Myślę, że pierwszy list do Koryntyp c z w 4, vers 15, to myślę, że j er. s 1で、uh, er、私たちは、あなたはたはあなたはなたはあなたははあなたはあなたはあなたはたはあなたはあたあは Das, das an, wir, an, I to wyjaśnienie może będzie całkowicie inaczej brzmiało, niż my sobie to wyobrażamy. w i e l k i e w a c h s t w o jest nie grosser, ale kleiner.、Wie. Tak prawdziwy wzrost charakteryzuje się tym, że ktoś nie staje się wielkim, ale właśnie staje się małym. Młodzi, którzy m ł o d i waren, haben sehr klein von sich selbst gedacht. Mężczyźni, mężowie, którzy byli wielkimi, to o sobie samych niewiele myśleli. Nie, nie, nie wysoko o sobie samych mówili. I wymienię tutaj dwóch mężów ze Słowa Bożego. Do tego można dodać jeszcze wielu innych. Ale zunächst j o a n n s d Täufer. A najpierw wymienimy Jana Chrzciela. c i と、そこを獲得したのは、そこを獲得 l たのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、そこを獲得したのは、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 On nawet twierdził, o samym sobie, samym że nie jest g o d t i w wykonywać służby najniższego z e s ł u g I t był wielki apostol p a u l u A teraz ten wielki a p o s t o ł Paulus. Ja jestem przekonany, że trudno byłoby nam znaleźć. Przykład drugiego w ę ż a który by był w społeczności tak blisko Pana jak on. Gdy Pan go powołał, to nie był pouczany przez ludzi, ale wiemy, że on poszedł do Arabii, aby tam przebywać w społeczności z Bogiem. I tam on był pouczany. I ten u c został w o n y w a n y aby swoją służbę potem wykonywać. I są trzy znane miejsca z uchwały a p o s t e ł a Pawła. Obwohl e n m ó g ł p e n durfte, że nikt nie pracował tak, jak ja pracowałem, lesen wir im 1. Motyw, że er der größte der Sünder war. To my czytamy w liście do Tymoteusza, że siebie samego nazywa największym z grzeszników. 1. k o r y n t a 15. To jest najgeringszy z apostolów. A pierwszy jest to Koryntian 15. Rozdział nazywa siebie samego najmniejszym z apostolów. A według mojego mniemania, to on był największym z tych apostolów. Ale w e f e s e 3 lesen wir, że on był też najgeringszym z tych apostolów. Ale w Efezjan 3 czytamy, że on był, że był najmniejszym ze świętych. I to powiedział raz: że prawdziwy wzrost to oznacza być małym. Niewiele o s a b y m myśleć. A, być wielkim fanem. Już w s p o m n i e l i o tym, że najważniejszą c e c h ą ojców jest to, że oni mają tę społeczność. w s p o m n i e l i że ta wiarygodna, w i a r y g o n a w i a r g a w r o d n a wiarygodna, w i a r y g w i a y g o d n a w e a r y g o n i a r y g a wiarygodna, wiarygodna, w i a r y g w i a y g o d n a wiarygodna, w i a r y s o w y g o d n a w i o n a wiarygodna, w i a r y g o j c e m i a r y n a w i a r y g o d i a r y g r y g r y g r y g a w a r y g o a w a r y o ł e c z n o ś ć z o j c e m Ale ta społeczność tych ojców, którzy są tutaj wymienieni na pierwszym miejscu, Väter, erwęsen, jest tą społecznością, która charakteryzuje ich całe życie. To jest to charakterystyczne, które I ę ta społeczność prowadzi do tego, że oni mają w swoim życiu doświadczenie. To doświadczenie wyraża się przez trzy rzeczy. Diese Erfahrung deutet sich durch die drei Dinge: e r s z a to jest cierpliwość, Pierwsza jest e to g druga u l d d to jest stałość, zweita konstant, also Unveränderlichkeit, trzecia to jest zależność, und dritta to jest Abhängigkeit. I kiedy to przeniesiemy na te małe dzieci, które są tutaj wymienione jako trzecia grupa,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 W życiu tych ojców to doświadczenie właśnie prowadzi do tego, że są d o j r z a l i W życiu tych ojców to doświadczenie prowadzi do tego, że są dojrzami. A o j r z a ł o ś c i W życiu tych ojców to doświadczenie prowadzi do tego, że są dojrzami. dojrzałości. W ż i u tych ojców, ten a k t fakt, ten r e Myśmy słyszeli o Pawle, który powiedział, że. Ja bym p e d z i a ł a n Paulus, teraz ja zawsze. Wszystko musi pozostawić, wszystkiego musi się w y z b y ć Ale zmusić lasów, ale zmusić odpraw. Żeby być całkowicie w Chrystusie. Um im Chrystus folkomen zu z a j n y To znaczy, że nie może ufać sobie, nie może ufać swemu ciału i swojej rozmowie. To staje w e t r a c h w seinem flajsie, w seinem hercyn i w e s z l a d e m federalnym. Kiedy Pan Jezus był tutaj na Ziemi, On powiedział i dzisiaj to czytaliśmy. 「しかし、私たちはの世界にいるのですが、私たちはた世界にいるのですが、私たちは私たちの世界いるのですが、私たちは私たちの世界にいるのですが、私たちは私たちの世界にいのですが、私たちは私たちの世界いるのですが、私たちは私たちの世界いるのですが、私たちは私たちの世界にいるので To on doświadczył tego, czego my doświadczamy w naszym życiu. Er hat das erfahren, was wir in unserem Leben i m Erfahrung bringen. ż e c i a ł o nie pomaga nic w poznaniu Boga Ojca. Das Fleisch hilft nicht, um zu erkennen, den Gott und、um、Vater. Później druga grupa to są młodzieńcy. Die zweite grupa heisst j u n g l i n g e Młodzieńcy są mocni. Junglingen sind stark. o n i e w a ż w nich mieszka słowo Boże, weil in ihnen Gottes Wort w o t I to dopiero prowadzi do tego, że zwyciężają złego. l e w p i e r w s z y m liście, w drugim rozdziale, w drugim w e r s e c i e mówi: Pierwszy l i s t drugi rozdział, drugi werset. p e t r u s i m e r s t p i e r w y l kapitel 2, v e r 2, w i Jako nowonarodzone niemowlętwa, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, byście przez nie wzrastali uzbawieni. Wie On w i neugeborene kindlein. Sei begierig nach vernünftigen, u n v e r f ä l s c h e n milch. To jest właśnie cel, aby mieć pragnienie niesfałszowanego mleka, tego duchowego słowa. To jest gerade zdecydowanie, unverfälschte milch zu haben to znaczy das heißt Gottes Wort. To słowo musi być wolne od wszystkich naleciałości ludzkiej. Diesel słowo musi freiszem od irgendwelchen menszlichen、äh, Gedanken. Ono dopiero może spowodować, że człowiek będzie wzrastał. Nur、no, dieses Wort k a n bewirken, dass d、äh, e Mensch、äh, im Wachstum, Wachstum kommt. A kiedy to słowo będzie mieszkać w nich, in ihnen wohnen, i e tylko w ich umysłach, ale właśnie w ich sercach, przez o p praktyczną Realisation, prak to będzie powodowało, że będą zwyciężać złe. Myśmy słyszeli o tym, że ci młodzieńcy poznali tą najważniejszą rzecz, jaką jest to, że w tym świecie jest duchowa walka. My, junglowie, mamy t erkannt, że w tym świecie musi się ständigen Kampf führen. Że jest tutaj ten Zły, który sprzeciwia się wszelkim dziełomocznym. Dlatego, e jest ten Böse, który w j e n y m z t c h werbach Gottes w i d o c z i e s p r z e c i Ale wynikiem tego, właśnie konsekwencją tego jest, że oni poznają, że i w nich samych odbywa się też ta walka. Ale o e ż wiedzą, że w imię samych ten kampf b ę d z i r o a Że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Dlatego, że własny wiedział, że nie j s t w tym, że n e jest t I te rzeczy są sobie przeciwne. I jeśli Bóg uczy ich cierpliwości, stałości i zależności od siebie, 私たちは、この言葉は、自分の自信を持っている。この言葉は、自分の自信を持っている。 私たちは、いろいろとやってみよう。私たちは、いろいろとやってみよう。私た i は、いろいろとやってみよう。<音><音><音><音><音><音> Tą, ten, tą cześć i t e n a u t o r y t e t swoim ż y w o w y m Ojcem. Bo jeśli tego nie będzie w ich życiu, wird, to, to poznawanie Pana Jezusa poprzez doświadczenie, then,、uh, to będzie przedłużać. się Wielki w ł ó g jest zainteresowany tym, abyśmy w z r a s t a l i jak najszybciej.、Um schnell, äh, abyśmy byli mocni. Aby Bóg mógł czynić w naszym życiu i przez nas wielkie rzeczy. Dlatego też e zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w tych ostatecznych czasach. Teraz j e d n ą z w r o t k ę z pieśni nr u m e sześćdziesiąt dwa. Pierwszą zwrotkiem pieśni nr w a Vers i były Dwa wiersze z księgi Psalmów. Psalm 119. U nas to jest wiersz 162, ale niemiecki może być przesunięty. Bez wierszy w i e r s 162. I c h w e i ś n i c h t w i e i k Deutsch. Jaki jest tekst tego wiersza? Ja się cieszę z wyroku Twojego jako ten, który znajduje wielkie korzyści. <try> ZD wiersz 1 6 2 p s a l m 126, Vers k Vers 6. Wir haben also hier in Vers 14, in der, von der Mitte an bis Vers 17, die Jünglinge von uns. A więc tutaj od połowy XIV wieża aż do XVII wieża na temat mamy młodzieńców. Jünglinge z e c h n e n się od durch geistliche kraft. Młodzieńcy charakteryzują się tym, że mają duchową siłę. Sie sind stark. Są mocni. A grunt ihrer stärke j s t weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. A podstawą tej mocy jest to, że Słowo Boże w nich trwa. ですが、非常に緩い。ですが、もちろん、お客様に、お客様に、お客様 I oni nigdy nie będą młodzieńcami. a n ein jüngling im glaub w i aby stać się młodzieńcem w wierze, jest es nötig, das Wort Gottes persönlich zu lesen i zu erforszen. j s t rzeczą konieczną, aby Słowo Boże czytać osobiście i zgłębiać je. In einer Haltung, die sich unter Gottes Wort beugt. Takim、e, usposobieniu, które się uniża pod słowo Boże. Gottes, Ale chodzi też o to, aby、e, słowo Boże się、e, zakorzeniło w naszych myślach. Das Wort g o t e b i l d e nasze Ansichten über alle Dinge. Aby Słowo Boże kształtowało nasz punkt zapatrywania na wszystkie sprawy. Das das Gottes, Aby to Słowo Boże dla nas trwało. Wir,、uh, I tylko w ten sposób jesteśmy w stanie złe g o zwyciężyć,、er、gdy on nas zaatakuje. Es ist、uh, gut, auf das o l l k o m m e n e Beispiel d e Herrn Jesus hinzuweisen. Dobrze jest wskazywać na doskonały przykład pana Jezusa. Er wurde vom Feinde a n g e r i f f e n Nachdem er in der Wüste był, pan Jezus był atakowany przez nieprzyjaciela i gdy był w pustyni. I er o d p o i e d z i a ł mit dem Wort g t e s To odpowiadał na y, pokusy szatana słowem Bożym. Ale d nas, i jest to jest bardzo ważne dla nas, że nieprzyjaciel Boży też używa słowa Bożego.、Er、abgehen, Ale on to słowo zmienił.、E, skrócił je w w y p o w i e d z i swojej. Ale, ale pan Jezus wypowiedział słowo Boże jasno, dobitnie. Jest taka rzecz wśród wierzących, która bardzo mnie bardzo martwi, że chce się wystąpić na, na przeciw atakom nieprzyjaciela z wissenschaftlichen a r g u m e n t e m Posiadając argumenty naukowe. A to zawsze będzie oznaczało, że będziemy musieli ulec w walce. Der Feind, ein Beispiel. Na przykład. Der f e i n will uns uh, sagen, że、uh, Epiz geschaffen wurde,、uh, es ist nicht geschaffen, sondern durch Entwicklung entstanden. Na przykład, nieprzyjaciel chce nam w mówić, że Ziemia nie została stworzona, tylko się、e, przez ewolucję rozwinęła. chrystus, którzy chcą diesen a r g u m e n t a m begegnen, na wiedzy wiedzy. I są chrześcijanie, którzy chcą sobie poradzić z tym problemem, argumentując e, e, słowami naukowców. Ale odpowiedź dla jüdów jest. Ale odpowiedź młodzieńców brzmi. Jest napisane. Jest to bardzo proste. Ale też jest wskazane na szczególne niebezpieczeństwo, które może dotknąć tych młodzieńców. Właśnie w wierszach od 15 do 17. Es i t d i Welt. To znaczy świat. I te rzeczy, które są w tym świecie. Są to dwie różne sprawy, które musimy zawsze odróżniać. Jest niebezpieczeństwo, że młodzieńcy będą miłowali świat. Jeżeli to słowo świat pojawi się w Biblii. To to słowo może co najmniej trzy różne rzeczy oznaczać. Może oznaczać wszechświat, który Bóg stworzył. Może również oznaczać to, jak to mówi Jan w trzecim rozdziale, szesnasty wiersz. W którym to wiersz czytamy, że Bóg umiełował świat. 全ての人たちは、おそらく、おそらく、おそらく、おそらく、おそらく、おそらく、おそらく、はそらく、おそらく、おそらく、おそらく、おそのく、おそらく、おそらく、おそら Radość i szczęście, i swój cel osiągnąć, bez Boga. I świat grupy organizuje się w trzy różne sposoby: Gebiet, najpierw po pierwsze, w zakresie politycznym, w zakresie kulturelnym. W zakresie kulturalnym i to, co jest najbardziej niebezpieczne, w zakresie religijnym. I właśnie ci młodzińcy są ostrzegani przed tym światowym systemem. Z rzeczywistości my nie mamy nic do czynienia z tymi światowymi organizacjami. My nie mamy ich niłować. I wiemy, to czytamy z pierwsza 17, że świat przemija.、I、z tym przemijaniem, które jest połączone, to, że ten świat idzie w kierunku sądu. My nie możemy tego świata poprawić.